Cześć, jestem Krzyszman i po raz kolejny nadaję do Was z, z pleneru. No, jestem, jestem w takim miejscu, gdzie kiedy, kiedyś było pola, wzrosło zboże, wszystko było ładnie, teraz ludzie to spieprzyli. Tutaj naprzeciwko mnie jest magazyn, ja w ogóle siedzę sobie na środku boiska, tutaj po lewej stronie jest startak, później tam naprzeciwko mnie też ma pole jakiś rolnik, no spieprzyli to generalnie, kiedyś było tak fajnie, było dużo trawy, Można było sobie usiąść, no coś porobić, a teraz, no, teraz nic nie można, no, gdzie jest. No i dzisiaj właśnie z plenerów chcę do Was ponadawać, chcę Wam powiedzieć o kilku rzeczach, które mnie nurtują, no może nie nurtują, ale o których chcę Wam powiedzieć, bez newsów internetowych, jak Przemko kiedyś chciał, no bo tych newsów ostatnio się wkradało tutaj za dużo, a za mało mojego twórczego gadania. Więc dzisiaj będzie taki odcinek bez newsów, i myślę, że następne też będą, raczej bez newsów, chyba, że czegoś się wykuje naprawdę i bez czytania będę mógł Wam o tym opowiedzieć, bo ja będę nagrywał w plenerze teraz. Ostatni odcinek był cichy, ale teraz tak fajnie podgłośnie, pobawię się tym dłużej i myślę, że będzie dobrze. No więc, więc będą odcinki plenerowe, no bo no co no, fajnie jest na plenerze wyjść sobie, usiąść na trawce, pogadać, czasami będzie wiatr szumił, czasami będzie słychać ptaki, no fajnie będzie, no. I nie wiem czy w takich odcinkach plenerowych dawać podkład, nie dawać podkładu, no te początkowe i zakończeniowe będą, ale, ale w tych środkowych to nie wiem. No, w komentarzach mi możecie napisać, możecie do mnie napisać, jak tam chcecie, no. Yy, dobra, no to, no co, no to może, no, a nie będę wam tutaj nic nie opowiadał, tylko zapraszam was już do odcinka, no. Obywatelom i obywatelkom, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Zapraszam. Zapraszam. Zapraszam. Pierwsze to chcę wam powiedzieć, że teraz nie mam internetu. Dlatego, że, no, że zmieniam internet. E, firma zostaje ta sama, no ale internet jest inny, bo firma UPC jest tak pomyślana, e, że po prostu tym co przychodzą na nowo dają wszystkie bonusy, wszystko fajnie, a ci co zostają u nich, no to tak fajnie już nie mają. No ja Miałem chyba umowę na rok podpisaną, na rok, może nie na rok, nie no chyba na rok, a nie pamiętam już, e, internet był 25 megabajtów na sekundę. O, no, Nie, zdawało mi się. Umowa była, 20, internet był na 25 MB na sekundę, no i tak miałem przez rok, teraz się skończyła, no i ojciec chce przedłużyć tę umowę. Ale żadnych bajerów mu nie dają, jakby był nowym, nowym tym, nowym klientem, to by mu dali jakieś super bajery, więc po prostu zrezygnował, no i... No i teraz mam internet bardzo szybki, 50 megabajtów na sekundę, ale, no ale na razie trzeba to podłączyć i coś tam nie działa. Chociaż przez chwilę miałem ten internet i powiem Wam, że działa dokładnie tak samo jak działał poprzedni. No może leciutko, szybciej, ale nie jest to jakiś super bajet, no więc, więc nie wiem czy to tak zmieni wszystko czym się posługuję w internecie. No. No nie wiem no, ping zostaje mi ciągle 20, wcześniej miałem 25, 27, no więc no może jakaś taka różnica jest, ale no yy, Dobra o czym mogę wam powiedzieć? Yy, zauważyłem pewien głupi absurd, że w szkołach, yy, no normalnie w szkoła, niektóre dzieci mają okulary, na przykład ja, no właśnie, przypomniałem sobie, że zostawiłem okulary w domu yy, więc niektóre dzieci mają na przykład ja, okulary yy, no i chodzą w tych okularach, tak? Okulary są po to, żeby widziały jak normalne dzieci bez okularów. No to chyba też jest logiczne. To powiedzcie mi, dlaczego na cholerę nauczyciele posadzają tych, tych uczniów z okularami z przodu. No bez przesady, no, yy, mówi, idź do przodu, bo ty masz okulary, no, przecież dzięki okularom widzę tak jak normalny człowiek, a nie jak ktoś z wadą wzroku, do więc powiedzcie mi na cholerę nauczyciele tak robią. No to jest według mnie absurd, ostatnio to zauważyłem, yy, wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, yy, ale ja wam powiem, że ja się raczej w ostatnich ławkach, czy w ostatniach, wedle możliwości, tak, nie zawsze yy, się wejdzie pierwszym do klasy, no i, yy, no i, no i, no i nie zawsze się to ostatnią ławkę e, zajmie, a u niektórych nauczycieli po prostu jest tak, że wybierasz sobie jedno miejsce i tam siedzisz do końca roku. E, no a za pierwszym razem też nie zawsze się wejdzie pierwszym do klasy, więc... E, no więc tutaj e, jest taki minus. No, powiedzcie mi, co o tym sądzicie, bo według mnie to jest absurd totalny. Po co tak robić? No, dobra, zaraz czytajemy przy szkole ciągle. Y... Ostatnio miałem w szkole lekturę Stary Człowiek i Morze, no myślę, że każdy czytał. Powiedziałem, że bardzo fajne, to jest mi się to fajnie czytało, krótkie nawet, opowiadanie bardzo fajne, od Hemingwaya, ale yy, na ostatniej lekcji mieliśmy coś takiego jak interpretacja tego dzieła. Yy, I słuchajcie, tu mnie pani nauczycielka powaliła. Yy, kogo przypomina yy, Santiago, kiedy Po złowieniu Marlina, Marlina wychodzi sobie i ciągnie maszczy do domu. No to kolega dla żartu odpowiedział, że Jezusa. I co? I okazało się, że ta odpowiedź jest dobra. Więc to niby Santiago symbolizuje Jezusa. I to, że niby 3 był na morzu, to że dni był uśmiercony, tak? No to ja się teraz raz pytam. Co? co Jezus ma wspólnego z tym opowiadaniem? Że niby co? Ani co się kupić nie trzeba za bardzo, ani nic. W ogóle myślę, że tutaj nie ma żadnej symboliki tego, tylko po prostu jest. Na przykład, że było, że Marlin symbolizuje idealnego przeciwnika i coś takiego. No bez przesady, według mnie, czytając tą lekturę, to wam powiem, że myślę, że, że, że, że, yy, no, że to jest po prostu normalna opowieść, a nie z żadnymi znaczeniami, no bez przesady, przeczytajcie sobie to Powiedzcie co o tym myślicie, bo ja myślę, że to jest właśnie takie normalne coś, a nie żadne, że madlin symbolizuje idealnego przeciwnika. To jest przesady, ludzie. No. Co o tym sądzicie? Czytaliście to w ogóle? No, mi się to podobało. No. A właśnie, co do mądrych tekstów, to przesłałem sobie tej nowej płyty Luxorpedy i powiem wam, że muzycznie jest zajebista. Naprawdę zajebista. A tym, a.. Po tekstach też wali nieźle, Lica napisał całkiem mądre teksty. Więc jak macie na zbytku 35 zł, no to kupcie sobie to, bo fajna, fajna płyta, fajna płyta. No, eee, tak, tak, tak, tak, tak. Eee, uh, uh, uh, szybko to idzie. Eee, dobra, eee, głupie seriale, głupie seriale. Eee, słuchajcie, oglądacie może telewizję? Ja telewizji nie oglądam w ogóle. Nie wiem, nie ciągnie mnie do tego. E, Telewizji zbytnio nie lubię, bo... No bo co, no... Nie mam kiedy tego oglądać. Wiadomości, jak skąd wiem, to też nie oglądam tych wiadomości o 19.00, czy tam o 19.30, nie wiem kiedy to leci. Chyba na TVN są o 19.00, a na TVP o 19.30. Tylko po prostu sobie wchodzę na tvn 24 pl i tam oglądam, no. Wchodzę na to, bo to jest po prostu najwręczniejsze, bo tam masz najważniejsza chyba informacja, a w onecie to tego jest od cholery. No ja wiem, że TVN to lubi sobie zmanipulować i to widać, ale staram się to wychwytywać, chociaż nie zawsze się udaje. No i wiadomo, że te y, informacje nie są y, super, hiper obiektywne, w ogóle myślę, że informacje takie nie mogą być obiektywne, ale po prostu... No, niektórzy to robią jak najbardziej obiektywnie, a niektórzy po prostu subiektywnie, że cholera, nie? Yy, no a TV właśnie tak lubi sobie zmanipulować, yy, no właśnie, no no to uf, chyba tyle z tych informacji, ale ja po prostu nie oglądam telewizji, bo nie mam kiedy, jak tu jakieś filmy, to zawsze oglądam sobie w sobotę jakieś filmy, dzisiaj wypadnie na pytanie do Boga, o wczoraj był piątek 13 wiecie, yy, no nagrywam to w sobotę, Wyjdzie to chyba albo w niedzielę, albo w poniedziałek, no ale um, przy był piątek 13 i opowiedziałem sobie, oglądałem sobie piątek 13 i myślę, że te nowe horror, horrory, chociaż to są remake zwykle, ale te remake horrorów to polegają na tym, że yy, najpierw jest jakaś historia z przeszłości, yy, gdzie powstaje ten zabójca cały. Później yy, później jest coś takiego, że. Eee, no on, ktoś tam przychodzi do jego dawnej krajówki, czy miasta no i tak, no i eee, zaczyna się ruchanie, zabijanie, ruchanie, ruchanie zabijanie, ruchanie, ruchanie, zabijanie, zabijanie, zabijanie, zabijanie ruchanie i ostatnie finalowe zabójstwo no nie wiem, czy to jest film pornograficzny w końcu, czy to jest horror, no nie wiem może to jest jakiś, eee, bo, może to jest taki gatunek, pornogrozę, albo coś takiego no ludzie, po co umieszczać w takich filmach ruchanie się, no No, Dobra, nie ruchanie, jak upulowanie się, bądźmy bardziej poprawni politycznie. Ale ludzie, no bez przesady, po co, po co? Jeśli ja chcę sobie zobaczyć, jak się ruchają, no, aktorzy, to ja sobie mogę porno puścić, a nie coś takiego. Jeśli ja chcę sobie zobaczyć, jak, jak ten, jak Jason zabija ludzi, to chyba mogę zobaczyć, jak zabija ubranych ludzi, a nie nagich ludzi. No, no właśnie. No ale film, dno wam powiem, nie widziałem oryginału, yy, ale widziałem oryginał Halloween, yy, film bardzo fajny, jest to chyba mój ulubiony horror, yy, ale widziałem też remake i remake to jest porażka, w ogóle no co to jest za remake, ludzie? Widzieliście może Halloween? I Halloween ten ten ten ten? Nie no co jak to, ale ten film to jest naprawdę porażka. Yy, no tak żegnam. No ale wracając do tej telewizji, to ja sobie oglądam tak filmy, yy, wczoraj sobie obejrzałem tak, bo w piątki rzadko oglądam, miałem sobie obejrzeć tydzień temu yy, ostatnie kuszenie Chrystusa, ale nie wytrzymałem, no według, mi się film po prostu nie podobał, no totalny to co się miało dziać, to się działo na końcu, o, telefon mi dzwoni, no co przepraszam, na chwilę. Muszę się powoli zwieść do domu Ale jeszcze mam chwilę czasu To może coś poopowiadam jeszcze No to wracając do tego ostatniego kuszenia Chrystusa No po prostu mi się nie podobało No... no nie podobało mi się po prostu A William Defoe... William, przepraszam William Defoe w tym wieroli Jezusa To też jakieś nieporozumienie No nie, nie, nie podoba mi się to Po prostu mi się nie podoba e, Dobra Dobra, dobra, dobra No to co? Eee, hmm. dobra, bo tak musiałem spojrzeć na moją samo przylepną, żółtą kateczkę. co tam, o czym mam powiedzieć bo tak się zamyśliłem i mam powiedzieć o serialach oglądacie seriale? <grym> bo ja tego nie oglądam Nasze oglądam, oglądam, przepraszam oglądam, ale zwykle jeden ostatnio oglądałem ten serial usta usta w tvn nie. no nie wiem, takie, tak. No normalny serial po prostu, żeby se obejrzeć dalej się skończyło. W ogóle dobrze, że takie rzeczy się kończą, nie ciągną się Bóg wie ile jak M jak miłość. Po prostu ja lubię takie seriale takie 30-36 odcinkowe, jak na przykład to był 39,5. Czy nie, 39,5 miał 39,5 odcinka, ale na przykład takie usta usta, co miały 33, 36, jakoś tak, no to właśnie taka długość jest najlepsza. No i teraz nie mam nie mam co oglądać. No po tym, jak to zrecenzował Mateusz w podcaście Dyktafon, sobie może zainteresuje się cyrrelem Gra o Tron, albo coś takiego, no ale myślę, że tyle. No, w telewizji to jeszcze oglądam Kuchenne Rewolucje, ale wszystko, co oglądam, to oglądam, y, to oglądam w... Z w internecie, bo tak to, to no nie robię coś innego w tych godzinach, kiedy to się nadaje. No, ale na przykład moi koledzy oglądają telewizję i jeden mój kolega ogląda czasami Polsat, na przykład dwóch kolegów nawet, i tam czasami leci Trudne sprawy. No wiecie, jest taka muryczka i TRUDNE SPRAWY czy coś takiego, no... pewnie to jest yy, po prostu coś debilnego. Widzieliście może dlaczego ja? Yy, kiedy na przykład TO DZIECKO JEST TWOJE! OPIEKUJ SIĘ NIM! TO DZIECKO JEST MOJE? Nie spodziewałem się tego po tobie. Jak mogłaś mi nie powiedzieć o tym wcześniej? Teraz moje życie runęło. Co mam teraz zrobić? I generalnie w taki tam, taki poziom aktorstwa yy, tam, yy, no i później te komentarze. Byłem szokowany tym, co się stało. Nie sądziłem, że to dziecko naprawdę może być moje. No. A więc taki poziom aktorstwa mnie naprawdę przeraża, bo jak można coś takiego wypuszczać? Czy ci ludzie nie widzą, że to jest chłam i to muszają, muszą puszczać? albo po prostu chcą coś takiego puszczać, bo nie wiem, żeby się ludzie mogli pośmiać. Ale w ostatnim odcinku było coś takiego, że była rodzina Gotów, czy coś, i była normalna rodzina, i chyba dziewczyna od normalnej rodziny się zakochała w rodzinie Gotów, czy coś, znaczy chłopaku z rodziny Gotów, on pił jej krew, czy coś takiego, i realnie obraz Gotów był przekłamany. No ludzie, to jest tak samo, nie dość, że te seriale są chłamowate, to wspierają stereotypy. Jak można wierzyć, że Goci piją krew. To są normalni ludzie, tylko, że tym roczni trochę, no. Sataniści piją krew, ale satanistów w Polsce jest naprawdę mało, mało. A poza tym, skąd przekonanie, że a nie, dobra, dobra, bo jest tak ogólnie takie w Polsce przekonanie, że satanista musi mieć długie włosy biały biało i biały czarny makijaż, no to też jest przekłamane cholernie, bo właściwie chyba sataniści noszą się normalnie, oczywiście, są tacy woju wojujące, ale... Nasze wojujące dadzy co chcą to pokazać, ale no niekoniecznie, z tego co widać no, w różnych takich programach to tam nie jest. Tak nie, widzicie, widzicie widzieliście może e, najwyższego kapłana kościoła szatana? No zwykły dziaziusz przecież. No właśnie. A co? Przecież nie maluje się tak na czarno. No bez przesady. E, no. No i właściwie to jest wszystko, co chciałem wam w tym odcinku powiedzieć. Krótko wyszło jak cholera, no ale no. no no no no. Czasem trzeba coś krótkiego powiedzieć, jak się nie ma tematów z internetu, to trzeba wymyślać. Tematy były lekko z dupy, ale przynajmniej sobie pogadałem. Zbliżamy się do 50. odcinka, czy właściwie mamy 10 odcinków do 50. odcinka, a ja już sobie wstanę z tej trawy. I się przejdę, o cholera, jakimś kwiatkiem sobie spodnie lekko urzuciłem, także no widać, to nie wiem, to się da sprać, szczeć, ja, nie wiem, trzeba będzie podziałać jakimś vaniszem albo innym specyfikiem, no, teraz idę, powolnym, bo powolnym krokiem, ale idę. No i się was pytam tak, czy, czy macie jakiś pomysł na 50. odcinek? Ja mam jeden pomysł, ale możemy te pomysły połączyć. Właściwie jeden pomysł jest już prawie załatwiony, zgoda drugiej strony na to jest. Co to będzie, to dowiecie się później. No, dowiecie się tego... Właśnie w 50. odcinku, który będzie już na wakacjach, z tego co mi się zdaje. No nie z tego co mi się zdaje, co na pewno, bo wakacje są od 20 czerwca, do tego czasu na pewno nie zdałam 10 odcinków nagrać. Chociaż w takim tempie jak teraz, ostatnio teraz wyjdą dwa odcinki w jednym tygodniu, chociaż nie, bo niedziela to jest już nowy tydzień. No ale nieważne. No w takim tempie to, no, no może mi się nie uda, ale będę bardzo blisko, więc co o tym sądzicie? Wymyślcie mi jakiś temat, bo, czy temat, wymyślcie co mogę w tym zrobić, bo fajnie będzie, no. Yy, no, a na wakacjach myślę, że będę normalnie nadawał, czasami rzadziej, czasami częściej, bo wiadomo, iść się wyjedzie, a jak się będzie siedzieć w domu, no to się będzie siedzieć i się będzie nagrywać. Yy, no właśnie, no. Dobra, karteczkę mogę już podrzeć, albo po co drzeć. Tu kieszeni schowam, nie będę śmiecił. Oh, no i co, i co, i co? E, jak tam oceniacie moje poczynania? Robię jakieś postępy? Nie robię jakichś postępów? Bo ja doszedłem do tego poziomu, że mi się fajnie nagrywa, fajnie jak jest dziesić komentarzy i tyle, no. Cieszę się, że są komentarze i cieszę się, że... Y, że, że, że... No, cieszę się ogólnie. <grym>, no właśnie. E, dobra, słuchajcie. Będę miał własną audycję w radiu, o czym już mówiłem. I w tą niedzielę, znaczy w tą niedzielę, w tą niedzielę to znaczy w którą. Czekajcie, muszę telefon wyłączyć, co wywołał szum, bo musiałem trochę gąbki opuścić, bo gąbkę mam lekko za dużą i widać. No i muszę ją trzymać też, żeby było fajnie, żeby się nie tego nie obijała. No to już inna sprawa. No, więc który jest dzisiaj? Gdzie mamy kalendarz. W niedzielę, 15 maja ja będę miał własną audycję w Radiu Pełna Powaga. Audycja nazwana zostanie Krzyż rok czyli e, moja... Dzień wiadomości z, z tego tygodnia, znaczy z tygodnia w muzyce metalowej i rockowej. Jeśli kogoś to interesuje to zapraszam. Pierwszy odcinek będzie nagrany. Następne odcinki będą już... E, Następne odcinki będą już na żywo. Chociaż nie wiem jak na żywo będzie. Kiedyś tam nagrywałem jaskinie głupoty na żywo. Przez Winampa. przez e, Czasami przez Justin TV, ale tutaj będzie przez Winampa akurat. Jak to będzie to nie wiem. E, no. Więc możecie sobie posłuchać jak się nadam w roli radiowca. No, w radiowce jak będę. E, w roli... No i myślę, że tyle w tym odcinku mogę wam powiedzieć komentujcie mnie, bo komentarze to jest to, co podcasterzy i podcasterki lubią najbardziej. Yy, o żadne grosiki was nie proszę, bo po co mi z podcastingu? więc proszę was jedynie o komentarze, o to żebyście słuchali, jak wiecie, że komuś się może spodobać, to jemu też to polećcie, polećcie i co, i standardowo, kochajcie i lubcie się, komentujcie, nie, kochajcie i lubcie się, dobrodziejstwo i dobre sobie dawajcie, komentujcie, słuchajcie, polecajcie innym, mówił Krzyszmyn, cześć!